La Massa Critica. No, to się już nagrywa. Masa krytyczna. So, ja się nazywam? Masa Critica. La Massa Critica. No, di Italia sono Martino. Di Italia. Di... Spaghetti i tak dalej, buongiorno buongiorno, buongiorno, buongiorno i w ogóle. No więc tak, jestem w Italii, ponieważ jest to internet, to skorzystam z okazji i nagram coś, bo... No, to jest chyba takie przesterowanie, no, nieważne, nieważne. Ze mną siedzi y, hostessa, czyli Diana, czyli gospodyni, to po włosku leci. Dzień dobry, buongiorno, chciałam powiedzieć. Ciao. Ja, jak jest gospodyni po włosku? O, zapomniałam, właśnie to ze stresu wszystko pewnie. Ale mówi się kłoka dikaza, też taka kobieta, co tam siedzi sobie w domu, nie? To kłoka to kura domowa, może być. Co ty, kłoka dikaza? Tak? Kłoka domowa? Tak, można to też powiedzieć: kłoka to kura. A kurczątko pulcino. Ja. A jak jest ciemny zakręt po wosku? Wiedziałam, Martin, że mnie o to zapytasz na samym początku od razu, no, zakręt to wiadomo, taka kurwa, no, po prostu, a ciemny to kupa, więc fajne złożenie wychodzi w sumie, kupa, kurwa, del mondo, czyli ciemny zakręt świata, tu mieszkamy teraz. Jesteśmy na ciemnym zakręcie świata, ja opowiem wam, jak przyleciałem tutaj, bo to jest fascynująca opowieść, więc wsiadam w samolot tanich linii od lotniczych na R się nazywa, nie wiem, czy wolno mówić, nie będę mówił, i tak każdy wie. Siadam, spóźnił się godzinę, nieważne, nieważne. I wsiadam wieczorem, i to jest do dupy, bo jak przyjeżdżam wieczorem, przylatuję gdzieś, to no oczywiście nie ma gdzie się potem dostać i muszę koczować na lotnisku, myślę sobie, bo na lotnisku nie pierwszy znamito bo już w Anglii tak robiłem, było rewelacyjnie, się siedzisz, masz dużo czasu na przemyślenia filozoficzne, różne takie pomysły, przychodzą do głowy, bierzesz laptopa, maile piszesz do starych jakichś ludzi, przyjaciół, gdzieś tam daleko na świecie, nieważne, się sobie, wezmę laptopa, najczęściej będę rodzinę Soprano oglądał, żeby się wczuć w klimat mafijny, taki, no to Italia w końcu, nie? I przychodzę, a to ta, to jest mniejsze niż lotnisko w, na Balicach w Krakowie, to takie zadupie kompletne lotniskowe, to jest jakie Mini lotnisko! Co to w ogóle jest? Byłaś tam? Byłam, lotnisko di Bergamo. No. Takie jest, ale ma dwa terminale, nie jeden. Więc może byłeś na tym mniejszym. To no musiałem być na tym mniejszym, bo mniejszego tego się już w ogóle nie da zrobić. Był jeden bar jakiś w całym, na całym lotnisku, oczywiście zamkniętym, co myślę, no nie, to nie jadę stamtąd do miasta. Pojecham do miasta, do Milano. Milano, Milan, tak? Mila, nie, Mediolan, Mediolan, si. No i.. Jadę do Mediolanu jakimś autobusem, jadę, fajnie jest, dobra jadę, pyk, pyk, pyk, spać mi się chce już, bo już po 11:12 prawie. Idę, wychodzę, nie wiem gdzie iść, ale widzę tłum ludzi wychodzi z plecakami, idą gdzieś tam, no lecą, lecą, łażą, łażą, idę za nimi. Może dojdą do stacjone centrale, czyli na... Chciałam poprawić, centrale. No przepraszam, centrale, stacjone centrale, no, no. Słusznie. Dobra, idę na to stację centrale, wchodzę, centrale, no centrale, no, wchodzę, a tu pusto, co jest, ludzi nie ma, duży ten, ten dworzec, a Diana mówi, bo to Diana, się nie w ogóle? Nie. nie wiem, czy mnie Martin przedstawił, Diana jestem. <głosy> Zaraz ona powie, co tu robi w ogóle ale ja jeszcze powiem, co się działo, bo Diana mi mówi... Ja mówię tak, Diana, nie będę na tym lotnisku, bo tu się... Znaczy, sms-owo mówię. Nie, co ja ci napisałem w ogóle? Że nie dam rady tu, bo tu nie ma miejsca, gdzie spać czy coś, koczować do rana, nie? Tak, tak napisał, potwierdzam. <grych> no, no dobra, to jadę sobie. I Diana mówi co? Że jak tam jest? Że jest fajnie, bo tak słyszałam, tak mi powiedziano, że jest gdzie spać, jest co jeść. Ciepło, miło, sympatycznie no ale chyba tak no właśnie i poczekania mówiła, że jest to, no idę sobie, dworzec w końcu coś tam jest myślę se bar będzie myślę se laptopa se wyciągnę myślę se kawę se kupię myślę se do kibla se pójdę wchodzę do środka, nie ma nikogo nikogo idą nagle jacyś dwaj karabiniery i mówią seniorę, seniore bla bla bla bla bla bla bla bla coś tam po włosku ja mówię, no, ehe. no więc wychodzi na to, że mówili, że bez biletu to tu nie wolno w ogóle siedzieć w tym budynku Skąd mam kupić bilet? W kasie. Patrzę, kasa od siódmej otwarta. To jak ja mam kupić bilet? No, żeby siedzieć tutaj. Jak to jest zamknięte? No i tak bez sensu wyszło. A w ogóle zamykają cały ten budynek i nie mogę ani wyjść, ani być w środku. To ja nie wiem, w jakiej zasadzie to działa wszystko. Ale w końcu znalazłem automat z biletami i kupiłem sobie bilet zły. Zły, bo na pierwszą klasę. No ale i tak dobrze se kupiłem i myślę se, no to sobie, jak już tu mogę być, to zobaczymy jak tu jest, no i jak jest. Wszystko zamknięte, nie ma baru, nie ma poczekalni i trzeba się, znaczy no, jest poczekalnia, to jest taki waiting room, nieogrzewany, duży i wygląda tak jak taka schronisko dla bezdomnych. Wchodzę do środka, wszyscy leżą, jacyś tacy zawinięci w te swoje kufajki, leżą na jakichś ławkach, zimno jak jasny gwint w ogóle. Siadłem w kącie, bo miejsca nie ma siedzącego na tym, tym takim zimnej podłodze, no. I całe szczęście, że miałem swoją ruską czapkę, bo ona izoluje idealnie. Sowieccy żołnierze w niej już wojnę wytrzymali, to ja wytrzymam 6 godzin. Nie da się ani spać, ani nie spać. Kurde, nic się nie dano. Co to za do dupy w ogóle? Ej, Milan, no największa stacja to jest, tak? We Włoszech. Dworzec. Tak, chyba tak. Albo w Rzymie, albo w Mediolanie. To są dwie największe. Tak, to no to pięknie, wychodzę na chwilę, bo myślę, że se kibel chociaż znajdę, no. Wychodzę, a tam znowu kara, pan karabinier mówi, ja e, signore, no mówię, żeż kibla szukam, hello. A nie ma kibla, nie ma nic, trzeba inside, you have to stay inside. I 6 6 godzin mam stay inside? Nie mogę wejść do kibla, nie mogę nic zjeść, nie ma kawy, nic nie ma. Jestem zamknięty, jestem uwięziony, wyjść się nie da, zamknęli. No, i co ty, Diana, na to, no? No, ja byłam w szoku, w szoku byłam, tak, muszę przyznać, w szoku. Wyobraź, w jakim ja byłem w szoku. Ja nie wiem, jak ja to wytrzymam. Tylko dzięki temu, że rodzinę Soporano oglądałam, aż mi zdechła bateria, no i takie były przygody. A potem rano, rano o szóstej, kupiłem bilet, co? Potem rano o szóstej musiałam się zerwać, bo Martin już pisał Diana, wstawaj, wstawaj Diana, no to wstałam i jadę sobie przez miasto, a tam nikogo, wszystko pozamykane, wszystko, nawet biletu nie mogłam kupić dla Martina. Ciemno jak w dupie u Włocha, no. I ja, nie, ja nie wiem, co to za dupie w ogóle jest <śmiech> ta Italia. To jest Pavia, Pavia, takie miasteczko koło Mediolanu, fajne studenckie miasteczko fajne, zamknięte, ciemne, zimne i tak dalej, bez dworca, nic się nie da kupić w ogóle teraz chodzę po ulicach tej Pawi i tu ludzi nie ma. Przyjechał i na rzeka, no niech wraca do Krakowa. <laughs> Tam na rzeka. No drodzy. Ja się po prostu zdziwiłem. Ja myślałem że będzie piękne niebo panny w tople schodzą po ulicach, a tu jest 0 stopni czy 5 plus. No 0 jest stopni, śnieg spadł wczoraj. Eee, panienek nie ma oczywiście, nikogo nie ma na ulicach. Pusto jest, w ogóle tak pusto, kompletnie pusto. Pustynia jakaś wyludnione, nie? Bo studenci pojechali, tak? Tak, tak. Pojechali sobie. No. no dobra, no w każdym razie przyjechałem wczoraj, a jeszcze na lotnisku, powiem co się działo. Na lotnisku mi pozabierali wszystko, co miałem normalnie. Zabrali mi mój gaz pieprzowy... No, no, miałem to mogłem sobie nie brać, bo to mógł. No, myślałem, że pomyślam, że to dezodorant i mi zostawią w spokoju, ale nie, zabrali mi, świnie głupie. I zabrali mi mój nóż? z Styzuryk mi zabrali, no co ja będę dzickał pasażerów, póki ja mi to zabieracie. Jeszcze z latarką taką małą, oczywiście za 10 złotych i tak od Chińczyka, ale przejechałem całą Polskę z tym nożem. Żal mi noża, no? Wszędzie z nim byłem, wszędzie, wszędzie. Dobra, nie wszędzie, dokoła Polski. No, kurde, 4000 kilometrów z nim. Nic nikomu nie przeszkadzał. A na lotnisku nie. Jeszcze mi korkociąg chcieli zabrać. A mówił facet, nie, Dobra, to ja panu zaufam. Czy mi zaufa, że co nim niby nie zrobię? Operację na otwartym sercu nie zrobię tym korkociągiem? Że komuś głowy nie przewiercę? Co ja jestem, przepraszam. Milczenie owiec będę robił? Nie rozumiem tych ludzi. No, to ja Diana jakaś smutna jest. Co się dzieje dzisiaj? Halo, obudźcie się, obudźcie się. Buongiorno. Jesteś, Diana, hello, wypij się, kawę sobie pij, masz kawę? Nie, herbatkę, herbatkę. Herbatkę, nie, Diana coś dzia, no który ty wstałaś właśnie? O 12 mnie Martin zerwał z łóżka, to straszne było. Ja wstałem o 10, nie mogłem spać, my się sobie patrzę, Diana śpi dalej, ech, w ogóle No i przez to, że się nie wstaje tak rano, to się potem tak robi. No ale dobra, to ja chciałem opowieść dalej posnąć jeszcze. Dobra, już nie będę mówił o tym. Aha, wiem, co zrobię. Jako zemstę na lotniskową napiszę piosenkę o tym, jak mi zabierali wszystko, łącznie z korkociągiem. Jakbym miał rubokręt, to by mi zabrali. Wiecie, co mi jeszcze zabrali? Puszkę Tigera mi zabrali. Myślę, czemu mi pan zabiera puszkę Tigera, do cholery, no? A on mówi, że tylko do 100 ml można zabierać puszki. Bo, bo, bo why? Niby czemu? No kurde, jakie to jest uzasadnienie? Czy to jest jakiś sens w ogóle? Nie ma sensu. Tym bardziej, że potem se patrzę, a tam 5 metrów dalej dosłownie po wyjściu z tej bramki stoi automat z puszkami coli. 0,33 litra, no. No i już sam, zabrał mi Tigera, a ja mogę zrobić 5 kroków i kupić następnego. Ale musi mi zabrać na tej cholernej bramce co za kretyn. Czy to nie jest kretyństwo, Diana? Muszą jakoś zarobić przecież. Kto ma zarobić? Na czym? Co? Jak nie będą zabierać, to też nie będą tyle samo płacić. Nie rozumiem tego automat na puszkach. Ja się też podejrzewam, że to coś o to chodzi. Nie, to jest w ogóle paranoja. No a propos tej muzyczki, to wczoraj sobie oglądaliśmy ten film Brazil. na pierwszy raz widziała w życiu ten film. Co myślisz o nim? Dziwny był i za długi. Ale, ale miał momenty dobre. Diana, to wszystko, co masz do powiedzenia na ten temat? No i ja... Nie, no miałabym dużo więcej, ale nie wiem, ile czasu mogę mówić. Masz mówić tak z pół minuty. W ogóle Diana miała na studiach filmoznawstwo, tak? To znaczy po włosku to się nazywało filmologia, więc to chyba po polsku będzie filmologia, tak? Coś takiego. No właśnie nie wiem, czy filmoznawstwo, czy filmologia. No dobra, film Brazil polecasz czy nie? E, polecam na zimny wieczór we Włoszech. <laughs> Przecież to nie jest rozrywkowy film, to jest dla ludzi myślących bardzo. Z Orwelem się kojarzy? Tak, a myślisz, że jak jest gorąco, to można myśleć? Mm, ja mogę. A, ja myślę, że jak zima jest, to jednak bardziej... Dobra, to ja teraz bym przeszedł do powieści o Sylwestrze samym, który tutaj nastąpił, zastał mnie, ale zamiast tego to ja może puszczę nagranie, a ja nie dam mikrofon, żeby się śmiała, jak będzie siebie słyszeć. Mieliśmy Sylwestra wielonarodowego, byli Słowacy, Polacy, czyli my tu, gość z Albanii, z Niemiec i z Włoch. I chyba wszystko wymieniłem? Tak. Mówiliśmy coś dziwnego, językiem międzynarodowym okazał się włoski, który absolutnie nie wiem dlaczego rozumiem. Czasem. Nie czasem, większość rozumiem, prawie wszystko rozumiem, nie? No, dobrze, rozumiesz, Martin. Ej, rozumiem, przecież gadaliście cały czas. Gadać nie umiem, ale rozumiem te słowa, co oni mówią naprawdę. No i tak gadaliśmy i teraz wam kawek yy, To było na temat nagrania. jak rozmawialiśmy o różnych bluzgach, w różnych językach, jakie występują. I się okazuje, że słowa są podobne w jednym języku do słów w innym języku. I... Yy, tak, to jest ciekawe nagranie z punktu widzenia lingwistów, bo możecie posłuchać właśnie chyba tych trzech języków. Po niemiecku tam jest, po słowacku, po polsku, po angielsku i po włosku gadaliśmy. W pięciu językach gadaliśmy, tak? tak? I tak całego Sylwestra. Normalnie rewelacja, a to sobie, teraz jak ktoś bluzgów nie lubi, to niech sobie przewinie o 4 minuty 27 sekund, a Dianie daje mikrofon, żeby komentował, bo się śmiała przy okazjach będzie słuchać. Tak było na Sylwestra. W Albanian, Polsku i kurwa Co to znaczy? Beach? Uh, this is a, a little beach, little beach. <laughs> <A> little beach. <laughs> little beach. Little? <laughs> Why little? Why little? Oh, beads, propria, beads. In just, in but, beach. Proper beach. Uh, just. But but uh, a big uh, beach is Kurwa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> well, oh, double t What is that? Oh my goodness! This is in Polish. It's good. <laughs> you do <laughs> curva, okay, curva! The But when it doesn't surprise you anymore. It does I mean, surprise me. Curva, it's just a word. Because when I use it in Italian, it means something totally different. So it's But it not sounds so Polish. For me it no, -yes. ma, don't worry, we are in Italy now. Kurwa, yeah, uh, it means curva. Yeah, really, exactly. <laughs> <laughs> <laughs> it's like, You are like, oh. Because it sounds so Polish. No, it's just cool, it's just a word. <laughs> just, so why are you laughing? It's just cool. It's just like, in Italiano, cazzo, or merda, or whatever. What's cazzo? It's, it's it ah, doesn't have ca form, morbido. <laughs> yeah, no, but it doesn't have so strong meaning because it's not my lingua, it's not my language. It's your name? Madrelingua. Madrelingua. <laughs> <laughs> <laughs> mother language. This is Italian. <laughs> oh. It's not. Polish is. No. And he said that Polish. is her mother language. Yeah. But also in Polish it, it isn't so strong because... It's very strong. What do you mean? This word? <laughs> this word it is. But not if you know the other languages and you know that there you know something different. <laughs> it's, it's so sorry. you are... Yeah. <laughs> there, is, there is a song of Fiorena Manoja and there are what Kupa oh, kurwa del mondo That's <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> no <one laughs> very know know my. funny Because you know what this kupa uh, in Polish no. It's come merda ah, okay. So no, no. kupa kurwa no. It's very bad It's very bad Kurwa in Polish is merda No, kurwa is bitch But kupa is like merda ah. So ah. kupa kurwa ah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Oh my god No, jest kupa <laughs> Ma, nie wiarygodnie kupa kurwa Ja, ja bajluns i kurwa, skurwana Kupa oh, kurwa. jest wow. oh. no? Tak. nie umiem po Kupa. to jest dark. Dark? Dark. ciemny dark, Kupa. Czym <laughs> To jest kupa kurwa a jak to było culo? Kupa kulo. Il culo. <laughs> dupa, tak? Kupa, kupa kurwa. <laughs> no, tak. no nie nie mam słowo na... <laughs> What's the other word for cats? Cats. That's it? Cal. Other words? Cal. Cal. In Albanian, cazzo oh, In Italian, cats. Cats. Cats. Sì, no, oh, si? wow. figa. Figa. Ma che figa, figa. Figa. Sì. Figa tu is. Figa e calma. figa. guarda, di Camilla. Camila, listen listen listen Camila. Glaub, chiede il figlio alla mamma. Mama, ma, ma. to, jest z, no, jest z, jest to taka, nie. No, to taka. właśnie, taka. Nie? Kokot. <głos> to kokot. Po nich nie, nie ma. To, to chyba no. ta sama co? Nie? No, co? No. No. No. No. Dwa, koko. dwa, koko. Dostała. Ja Mamo. Mama, dostała Dostałam. Mama mi da. Y...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 No. no to był mój międzynarodowy nasz Sylwester w Italii w ogóle, bo Diana studiuje sobie co to, jak się to nazywa? To, to co dostajesz kasę za darmo? Italianistyka Ale nie, to ten ci co ci kasę dają za to Erasmus, takie stypendium No Erasmus Razu się jakoś kojarzy coś tam z orgazmu, nie wiem czemu. Dobra, no więc oni dają kasę, nie wiadomo dlaczego, bo jakiś ktoś sobie myśli, że to fajnie by było jakby ludziom rozdać kasę po to, żeby sobie mogli postudiać w różnych krajach, bo se poznają wtedy różne słowa brzydkie z innych języków, prawda? I ogólnie za to płacimy te podatki, po to, żeby sobie taki Marty mógł pojechać tam, gdzie Diana se studia i posłuchać, co to znaczy kaco, kokot i jakieś tam inne... No właśnie, jak jest po albańsku, jak to było po albańsku? Nie pamiętam już. Ja też nie. No i ogólnie fajnie było, cośmy robili w Sylwestra, był szampan, wypili nam jednego. Tak, najpierw jedliśmy dużo, bardzo dużo, jak to typowi Włosi. Zawsze trzeba się nażreć, potem napić i potem jest wesoło. I było. I ten, i ten. I co, piłem, piłem piwo? Becherowka była. Przyniósł ten słowak becherowkę. Dobra rzecz, becherowka. Diana nie lubi, nie? Ja tam wolę żubrówkę osobiście. No ale nie było, była becherowka z tonikiem. Dobra jest. I z kolą nie wiem, też podobna, nie próbowałem. I co było jeszcze? Wi no i wino, i szampany, spumantę. A potem wyszliśmy na balkon i próbowałem używać wszystkich znanych mi zwrotów po włosku, drąc się gdzieś tam w stronę bloku, bo jakaś pani wyszła na balkon, zdarłem się. Co ja mówiłem wtedy? Nie wiem, ale obniż sztuczne było i wszyscy się cieszyli. Tak, i mówiliśmy, Fire, Fire, nie mówię. Coś się darłem, nie pamiętam, mniejsza z tym. No i nie, no, Sylwester był piękny, a potem sobie poszliśmy łazić do centrale, centrale, tak? Miasto. Do Centro. A, do centro. Do centro nigdy nie doszliśmy, ale za to doszliśmy do jakiegoś innego lokalu, innych studentów, którzy też zostawali kasę z tego Erasmusa, dlatego że są tacy fajni. I że mogą studiować nikomu niepotrzebne pierdoły. No znaczy, że przepraszam, bardzo niezwykle użyteczne w Europie rzeczy, typu. co w ogóle, nie studiują. Oni coś tam z ekonomią chyba studiowali. A nie, rzeczywiście ekonomię. No więc bardzo dobrze sobie. Aha, o to ciekawa rzecz jeszcze a propos jest tych. Nie się nazywa. Boyfriends and girlfriends, bo ciekawe zjawisko za no odnotowałem, że wszyscy tu mają boyfriends or girlfriends, tak? Jak to jest po włosku? Ragazzo albo ragazza, no to to jest dziewczyna, ale też można powiedzieć fidanzato i fidanzata. No, mają fidanzatów swoich. Tylko, że... Co? A jeszcze amoroso i to mi się <śmiech> najbardziej <śmiech> podoba, ale to jest takie dialektalne bardziej. Tylko... Co to jest dialektalne? No w niektórych regionach tylko mówią, tak. Aha, to ja przedłużę sobie końcówkę piosenki, bo fajna rozmowa wyszła, jeszcze raz będzie szła. Ej, Amorozo, jest to jest fajne. A Amoroza to ona, tak? A Amoroza. No więc sobie chodzi jeden ragaco, ma Amorozę gdzieś tam w Paryżu, w innym w ogóle kraju, mieście. Oni się tu lubią tak łączyć międzynarodowo, nie? Zauważyłaś? Albańczyk z Niemką i tam Rumunka z Polakiem z Poznanym w Paryżu, Tak. Kolumbijka z Polakiem Poznanym w Paryżu, a Włoszka ze Słowakiem. Poważnie. I tak tylko poszliśmy do tych drugich jakichś studentów innych gdzieś tam, a tam od razu wyszło w pierwszej minucie rozmowy, że wszyscy mają Amorozo i Amorozów i tak samo, gdzieś tam między tego. A najlepsze jest to, bo o to mi chodzi, że oni się widzą raz na rok przez parę dni. No może dwa razy w roku jeszcze, ja nie wiem ale normalnie studią ze w ogóle w innych krajach i to się nazywa, proszę pana, związek, nie? Polega na tym, że się nie jest razem, <śmiech> jakiś taki zwyczaj się okazuje, że to jest europejski. Ja myślałem, że to wyjątek, a to się okazuje, że to jest reguła. No, ja jestem staroświecki, dla mnie to bycie razem to jest bycie razem po prostu, nie? Ale taki związek może długo trwać, bardzo, bo nawet nie ma okazji się pokłócić. A jak w końcu widzisz tą osobę, to jesteś tak szczęśliwy, że ją w końcu spotykasz, że trzy dni seks, dzień i noc, dzień i noc, potem rozstajecie się znowu na pół roku i jest miło. Czyli wychodzi na to, że w ten sposób masz seks trzy razy w roku? Nie, <śmiech> nie, dobra, nie, nie będę komentował tego idiotyzmu, jak na Przepraszam bardzo, że taką mam ostrą opinię na ten temat. Dla mnie to jest głupota straszna, ale... No, degustibus nones disputandum. Jak to powiedzieć po włosku? A, nie wiem. Trudne <głos> pytania mi dzisiaj zadajesz, a ja spałam do 12 i nie pamiętam. Ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobry temat na dyskusję w ogóle. Czy może być związek na odległość, czy nie? Może w Koczowisku to powinieneś. Może tutaj, pod masą krytyczną. Www masa ką w komentarzach. Do ostatniej masy krytycznej od cholery było komentarzy. Większość głupich nie podobają mi się, bo zdziwaczne, no tak, bo Jacyś ludzie się wulgarni zrobili w tych komentarzach, tacy tacy, tacy nieuprzejmi w ogóle. No to chodzi o to, żeby się tak ogólnie zrozerwać i się tak trochę lubić, no a nie, że bluzgać po wszystkich, że są głupi i tak dalej. Albo o mnie, a to na mnie se bluzgajcie, ale na sobie, po sobie przynajmniej nie tego. I nie nadużywajcie słowa ciemny zakręt też, bo w komentarzach wystąpił on wielokrotnie. No, no i co, tyle na ten temat. Bo coś jeszcze dodać? Wracam z Italii za parę dni i, nie wiem, Spaghetti nie jadłem jeszcze. Nie, jadłem jedno, penne, penne con mięso. Nie penę, tylko penne, zwróć uwagę na wymowę, por favor. No, bo to jest ważne, ponieważ pene znaczy coś innego niż penne. No penis znaczy penis. Dobra, to była masa krytyczna odcinek, któryś tam... I na końcu będzie kawał, tym razem na żywo. Opowie go Diana. Po polsku jest, bo nie zna żadnego po włosku. Yy, I piszcie komentarze na stronie komu? Mówiła Diana i Martin, tak? Tak. Kowalski pewnego dnia poszedł do lekarza, aby zapytać, czy mimo dość zaawansowanego wieku wciąż może mieć dzieci. Doktor wręczył mu słoiczek i polecił przynieść następnego dnia próbkę nasienia do analizy. Nazajutrz Kowalski zjawia się u lekarza z pustym słoiczkiem i mówi – Panie doktorze, nie dałem rady. Próbowałem prawą ręką i nic. Próbowałem lewą jeszcze gorzej. Potem próbowałem oburącz i wciąż bez rezultatu. Poprosiłem o pomoc żonę, starała się jak mogła, ale też nic z tego. Żona próbowała jedną ręką, drugą, a nawet ustami i nic. Poprosiliśmy więc o pomoc sąsiadkę, ale też nic nie poradziła. Nawet jej mąż nic nie dał rady. Jej mąż przerwał zaszokowany lekarz. No tak, nikt nie był w stanie odkręcić tego cholernego słoika.